Podczas konferencji FN Agro odbywającej się na Śląsku przedstawiono szereg zupełnie nowych produktów oferowanych przez FN Agro. O dwóch z nich opowiada Pan Paweł Borkowski. Co to za produkty? Jednymi z naszych nowości, które przygotowujemy na rok 2015 to jest fungicy Tazer 250. Jest to, substancja, jest to preparat oparty na azoksystrobinie substancji już no znanej od wielu lat. Preparat będzie produkowany przez firmę Nufar, której Efenagro jest dystrybutorem. I wygląda na to, że będzie to pierwszy preparat z azoksystrobiną, taki no niezależny, generyczny gdyż jak przyjrzymy się na, na, na, na listę preparatów dostępnych w, w Polsce z tą substancją to właściwie poza tymi oryginalnymi są tylko produkty zarejestrowane na bazie importu równoległego czyli właściwie też pochodzące no, w założeniu od oryginalnego producenta natomiast firma Nufar przygotowuje pełną dokumentację środka rejestracja jest oparta na ponad 100 badaniach wykonanych w Europie i w Polsce w samej Polsce było około 50 badań jako takie ciekawostki, tutaj mogę podać, że preparat, stosowanie preparatu i rejestracja przewidziane jest również w kukurydzy, w której choroby grzybowe zyskują coraz większe znaczenie i również stosowanie w ziemniakach dwojako, czyli pierwsze zastosowanie to jest do, do zwalczania alternariozy gdzie azoksystrobina jest jedną z najskuteczniejszych substancji zwalczających tą, tego patogena, jak również do stosowania rzędowego w czasie sadzenia do zabezpieczenia przed rizoktoniozą, ból w ziemniaku. A jak to się ma do metod niechemicznych? Czy można ograniczyć trochę stosowanie tego środka w zamian za to stosując jakieś inne metody niechemiczne i żeby być troszeczkę bardziej ekologicznymi? No, jeśli idzie o alternariozę, to praktycznie nie znam metod niechemicznych. Oczywiście jest sprawa troszeczkę doboru odmian, odpornych, natomiast tutaj... Czyli tego, czego nie uzyskamy, dobierając lepszej odmiany, no to metody ekologiczne odpadają, trzeba tą chemią wchodzić. No, wydaje mi się, że tu jeżeli mówimy o takiej produkcji intensywnej, a o, o takiej, takich rolników zaopatrujemy i, i w taki jakby, no tak, segment rynku, nasze produkty są skierowane, no to to jest dla upraw intensywnych, tak? Oprócz tych dwóch upraw, o których wspomniałem, będzie oczywiście miał rejestrację w zbożach na, na szeroki wachlarz chorób również warzywa takie jak kalafior, brokuł, fasola, pomidor pod osłonami. Tu jeszcze chciałbym dodać, że właśnie stosowanie, znaczy w ogóle azoksystrobina jest znana i chwalona za tzw. efekt zieloności, czyli przedłużenie żywotności liści chronionych upraw no, z różnych względów, przede wszystkim ograniczenia patogenów, ale również y, mówi się, że no, zaksustrobina ma pewne działanie stymulujące e, rośliny. I tak jak ten efekt jest dobrze znany i opisany w zbożach, to jesteśmy świadkami takiego samego efektu stosując strobilurinę czy, czy naszego tazera w kukurydzy, gdzie praktycznie o 50% jest większa powierzchnia liści zielonych w październiku w porównaniu do, do, do, do kombinacji niechronionych, czyli samo to już daje nam zwiększoną produktywność, co dawało przy osplonu rzędu 19%, co w kukurydzy no, jest z bardzo znaczącym przyrostem i podobny efekt zieloności jest obserwowany w ziemniaków przy zwalczaniu alternariozy, gdzie w doświadczeniach okazywało się, że naćby była no zielona, czyli produktywna o 10 dni dłużej niż w innych kombinacjach, gdzie nie było zoksystrobiny. Także to jest jedna z naszych nowości, które planujemy wprowadzić w roku przyszłym. Preparat się będzie wyróżniał dobrą formulacją. Formulacje to jest silna strona firmy Nufarm, one są dopracowane, Zawierają często jakieś unikalne rozwiązania, dzięki czemu skuteczność środków się no, jest większa niż jakichś innych dostępnych na rynku. E, drugą nowością, którą zamierzamy wprowadzić jest preparat Stalion, to jest herbicyt do stosowania w ziemniaku, e, grochu i bobie. E, jest oparty o, o, o, o, o substancje klomazon, znaną z, między innymi z komandu i uzupełnioną inną substancją z inny, o innym sposobie działania, pendimetaliną. Jest to herbicyd doglebowy stosowany przed przedszkodowo, o, o, o bardzo szerokim spektrum działania. Obie substancje tu się bardzo dobrze uzupełniają. Do, do zalet można tutaj wymienić brak okresu karencji, czyli może być stosowany na przykład w ziemniakach wczesnych czy w groszku na zielono. Rejestracja tego preparatu jest oczekiwana w roku 2015.